Za oknem pada deszcz, jest jesień, początek listopada, zapraszam do paru Karola. Jesień to taki czas, kiedy tradycja, kiedy otoczenie, kiedy wszystko wokół każe nam wspominać to, co minęło. Wspominać to, co przeszło, co pozostało już za nami. Jesień w naturalny sposób wkomponowuje się w tę tradycje. ze swoim przemijaniem, z odchodzeniem życia. Jesień stanowi idealne tło dla święta wspomnień, dla święta tych, których nie ma wśród nas Kiedy myślę o tym Co pozostało poza mną To Przychodzą mi do głowy trzy postaci Trzy bardzo różne osoby które w mniejszy lub większy sposób wpłynęły na moje życie i których w moim życiu już nie ma. Markus. Poznałem go dość późno. Dziwny człowiek. Trudno może trochę go zrozumieć Wszystko co miał to praca Praca I Piłka nożna Ukochany klub sportowy Jedna wielka Niekończąca się miłość I praca Praca, której poświęcał się całym sobą. Praca, której oddawał wszystko. Całe swoje życie, całe swoje zdrowie. Szef, dla którego mógłby, zdawałoby się skoczyć w ogień. Praca, która go Zabija. Pamiętam, jak pewnej nocy, przejeżdżając obok jego mieszkania, zobaczyłem stojącą pod jego drzwiami karetkę pogotowią. Pamiętam cień człowieka, który leżał. Witalnym łóżku, cień tego, co kiedyś znałem i co kryło się pod imieniem Markus. Wtedy miał szczęście, przypadek, zrządzenie losu, siła wyższa, cokolwiek to było parę minut później i może może wtedy już by go nie było a gdzie jest teraz? trudno powiedzieć trudno powiedzieć czy to co po nim pozostało jest tym co miałem okazję poznać parę lat temu Sylwia, pierwsza wielka, prawdziwa miłość, być może ta jedyna. Tyle razy się rozstawaliśmy i tyle razy spotykaliśmy się ponownie. I tak na dobrą sprawę chyba żaden z nas nawet nie wie, e, dlaczego. Ale widocznie gdzieś tak było już zapisane, że przez całe życie musieliśmy się rozstawać i cudownie ponownie odnajdywać. Od samego początku, od zawsze, czułem, że ją tracę i czułem, że odchodzi. Coraz bardziej i coraz dalej. Czy jeszcze się zobaczymy? Nie wiem. Bywają chwile dobre i chwile złe. Chwile trudne i łatwe. Życie jest jak przypływy i odpływy oceanu. Kiedy woda zabiera i oddaje. I tak naprawdę, kiedy znowu przyjdzie odpływ, Nigdy nie wiemy, co znajdziemy na piasku. Nie spodziewaj się zbyt wiele, a nigdy się nie zawiedziesz. Z Znaliśmy się praktycznie od zawsze. Był nieodmienną częścią mojego życia. Tak bardzo, tak bardzo wruszył się w moje życie, a jednocześnie tak bardzo do niego nie pasował. Przeszkadzał, denerwował. I tak samo jak nie jestem w stanie powiedzieć, jaki był początek, tak samo też nie wiem, jaki był koniec. Wiem tylko jedno. On musiał odejść. Ja zostałem. Czy jeszcze kiedyś się zobaczymy? Tego nie wiem. I szczerze mówiąc wątpię. Może właśnie dlatego rozstanie było tak bolesne. I tak naprawdę dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, jak wiele nas łączy Mimo tego wszystkiego, co nas dzieli Dopiero wtedy, kiedy Kiedy coś tracimy Wtedy dopiero potrafimy naprawdę to docenić To bardzo mądre słowa Śpieszmy się kochać ludzi Tak szybko odchodzą tak naprawdę nie wiemy, jakie będzie jutro. Nie wiemy, co nas czeka. Jutro możemy żałować słów, których nie wypowiedzieliśmy dzisiaj. Jutro możemy pożałować słów, które dzisiaj powiedzieliśmy. Ktoś inny powiedział: cokolwiek uczynisz, będziesz tego żałował. Tak, to prawda, ale może jeszcze bardziej, może jeszcze większy żal pozostanie, jeżeli czegoś nie uczynimy. Jest jesień, początek listopada czas wspomnień, czas zadumy czas przemyśleń czas żeby przypomnieć sobie, że wszystko przemija nic nie jest wieczne wszystko wokół nas się zmienia i my również się zmieniamy spróbujmy zachować chociaż cząstkę tego co jest wokół nas w naszych sercach i póki mamy na to czas, dzielmy się tym z innymi ludźmi. Bo jutro, jutro może być już za późno. Dobra.